Zero porów tu robi co chce. Widzieli nas na mnie. To ja mówię nie ja. Yeah. Yeah. Wprowadzam malą, tu nowy kolor hey. To nowy kolor, nowy kolor Oni tu w miejscu stoją hey. Kim ty jesteś, kolor, hey. Nawet nie pytaj yeah. Mogę się najebać, potem się najebać Taki już mam styl życia A twoja gardka to przypał? Hey. mówię zero pytań hey. Dalej mam kurwa ubaw wow. Jesteś smog, ty Hej Wavy, yeah. yeah. yeah. kumają co mnie kręci Wavy, yeah. yeah. yeah. Numery pisę od ręki, hey, dzięki Boże, wielkie dzięki ja, Za to, że mogę dawać tu dzią energii! No i karto to ja, karto ja. ja Nie wiesz co mam ja tego nawet tu nie powiem im, ja Ja, ja, ja, ja, ja. ja nie wie co mam plana Mój jam, mój ja, Kolor, kolor, kolor nie wie co mam plana ja tego nawet tu ziemalu nie im, ja, ja, ja jest to ma plan, Oh my god, oh my god, Robię te hajsy, piszę te, piszę te zwrotki. Kiedyś lubiłem te rajdy, kiedyś pisałem te piosnki. Kiedyś bym jechał za darmo, prawie jechał przez połowę polski. Teraz zamienisz te parę patoli, to nawet nie wyjdę na chodnik. Przed mojej bloki jak jakiś ochotnik. Robię te hajsy powoli. Nie biorę hajsu od Ebe, nie biorę hajsu od coli. Nie biorę hajsu, bo nie chcę, mi nie zabierzesz kontroli. A tych dzieciaków, co piszą te briefy, to musi ktoś chyba podszkolić. Robię te Rapsy, Rząbki pytają gdzie jestem gdzie Zwiedzam piwnicę Warszawy, ty ciągle na Mazowieckiej Dla tych raperów największe marzenie to żeby zagrano ich w Ja Jadą taryfą i słyszą pitbula i myślą Ej kurwa ja też chcę Po kuluarach poruszam się w tubularach Ziomeczku sprawdza YouTube, tam stuknie mi stuwa Zaraz palimy, tu zaraz Są filmy jak u Rosawa. Puściłem trójkol w czternastym, a fani dziękują nadal fifi No i korto ja, korto ja Nie no, wiesz ja tego mów, nawet tu nie robim im ja, ja, nikt nie wie co mam plana. ja, ja, ja, ja, nie wie, co my ja, ma ja, Nie, wie, co my ja, co ja, hey, ja ja ja, mam planach. ja, ja, ja, ty, ty, nie ty, ty, wie, co my my ja, ja, ty, ty, Nie ja, ja, ma ja, ja, ja, ja, ja,